O Boże, to znowu my! Witamy w filmach Pod Kluczem! I dla Was Michał i Ochman. I znowu losujemy słowo, które da nam... Znowu... Nie, no to nale... Okay. Co, jakoś trzeba zacząć, nie? E, losujemy nasze słowo klucz, które właśnie daje nam klucz, żeby zacząć dyskusję związaną z filmami. Przecież tak powinno być, ale naprawdę różnie bywa. No, filmy to u nas temat... <kłysy> Staw. E, tym razem ja dzierżam słownik, i tym razem ja wtyka brudny palec na ślepo gdzieś. I mam słowo. <grystanie> Werset. O ty cię w bo Boże. Ja. Wyodrębniony graficznie fragment tekstu, tworzący całość znaczeniową i rytmiczną, Znawia się zwykle w tekstach biblijnych, Koranie i innych tekstach religijnych. Znasz jakieś filmy z Biblią w tle? Kilka by się znalazło. Na pewno widziałeś pełno. Nie no, widziałem. Z, zgodnie z twoimi przekonaniami. Ej, bo zaraz <laughs> widzisz, że to jestem jakimś takim wielkim katolikiem, tak? Nie, wcale nie jesteś. Piotrze Michale. Okej. Okay. Ja cię bardzo proszę. Nie no, pierwsze, co mi się kojarzy to Omen. Omen. Ten pierwszy czy remake? Czy w ogóle cała seria? Cała seria, no i pierwszy. ile pierwszy tego Omen? wyszło? Pierwszy, tak, jeśli chodzi o te stare cztery, trzy części? Trzy części starych, jeden remake. A. Widziałem nie cały remake i cały oryginał i oryginał był dla mnie nudny. Ja, ja byłem na remake'u w kinie. O, na premierze? Bo to mm. był ten czas, kiedy tak, było tak, tak, 6 tak. czerwca 2006. Matematyka się, się kłania. Ze śmiali, że idę na film o sobie. Tak? Udlany cały na czarno, wiesz. że miałem takie dłuższe włosy. O, tak, tak to w takim razie naprawdę przypomina Ciebie ten mały dzieciak. O mój Boże... Ale tam nie działo się nic ciekawego w tym filmie za bardzo. Jak na horror przynajmniej. O i w tym remake'u akurat był. I w obu wersjach nie... główny aktor był beznadziejny. Lubisz, ale... lubisz Liva Schreibera? Czekaj, ale główny aktor, czyli kto? E, ojciec. A ojciec. A nie, nie, nie. Dzieciak nie był głównym bohaterem. Znaczy był plakatowym bohaterem, ale nie był głównym bohaterem. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No, ja ma, masz rację, okej. Okay. Pamiętam, że w oryginale grał go Gregory Peck, jest scena, kiedy on ma chyba opłakiwać kogoś tam i wiesz, jak on efektownie pokazuje, że płacze? Chowa twarz w pościeli i jęczy. I to jest per perfekcyjne aktorstwo według Gregorego Peka. Może się akurat pocieszał. Tak. <laughs> Jezu, moja żona, jakie miękkie. Mm, czy to jedwab? <laughs> Dokładnie jeśli chodzi o religię o, ho, ho, no e, wchodzimy na bardzo grząski temat Michale to jak tu mówię że, że się śmiali z ciebie że byłeś w kinie to z kolei ja byłem tak, u mnie było wielkie wydarzeniem to że ja byłem w kinie na pasji na przykład chyba, Pas. chyba jedyny w klasie w dodatku e, nigdy mnie jakoś nie kręcił ten film ja nie wiem czemu go w końcu bieżą, bo może po prostu albo byłem tak zainteresowany Jezu, ile mogłem mieć ty lat dwanaście, trzynaście no coś koło tego no ale pamiętam, że mi się bardzo podobał, chociaż no, dzisiaj on jest taki bardzo wyśmiewany, ponieważ wszyscy uważają, że Mel Gibson to jest y, masochista i te sprawy. No. I antysemita i w ogóle. No, Biedny Mel Gibson. Tak, no, Żydzi zabili. No. Oczywiście, żeby wtedy byli sami Żydzi. No to trudno, żeby nie zabili Jezusa. Coś jeszcze, czekaj. Co, co, wyobrażasz sobie ateistów w czasach, kiedy żył Jezus? To musiało być ciekawe. Hej, ty nie istniejesz. O kurde, rzeczywiście. Ale jak to Albo psyknął OK i już by nie ma. Nie no, podchodzi ateista do Jezusa. Hej, ty nie istniejesz. No jak to? Przecież tutaj stoję. Ja wierzę. Dokładnie. Ja może ten ślepy, co go, ten, co go Jesus odślepił, by była ateistą. Bardzo możliwe. <grym> Dopiero teraz zobaczyłem. Jest bardzo popeszny tałat schodzimy. Eee, a widziałeś ostatnie Kuszenie Chrystusa? Nie To jest film Martina Scorsesego Tego co nakręcił niedawno Wyspę Tajemnic, a wcześniej przykład taksówkarza I te, te wszystkie kultowe rzeczy Pamiętam, że film się podobał Przez pierwsze trzy czwarte A potem w pewnym momencie Nie zaczął nudzić strasznie ale o czym jest w ogóle? To, to, jest, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to nie jest mi na podstawie Biblii, tylko książki innej zupełnie. Jest tejże. o tym, że jest, że jest sobie Jezus tam robi te swoje cuda, nie cuda, zabawia ludzi do czegoś tam. Tylko że, Zaraz kiedy zostaje ukrzyżowany, zostaje pokazany moment, kiedy ktoś, ktoś tam go zdejmuje z krzyża. I od tego to zaczyna zupełnie inne życie. Tam uprawia seks chyba z Marią Magdaleną i w ogóle tam ustatkuje się dzieci, wszystko, dom, praca, te sprawy. Chyba I muszę to, umieść, z i tym to jest właśnie tytułowe o, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Ale pamiętam, że chyba jedyną rzeczą, która naprawdę jest zajebista w tym filmie, to jest muzyka. E, Petera Gabriela. Bardzo, jak, zależy, jak dla kogo popularny piosenkarz. na pewno chyba oryginalny soundtrack. Film... Powiem, że można zobaczyć, jakieś jest, jest, jest się naprawdę zaintrygowany, bo w tamtych czasach... Wow, kontrowersja, jak można zrobić coś innego Jezusie? A, o a mój Boże, nie! A muzykę trzeba posłuchać naprawdę, żeby zobaczyć zupełnie inną muzykę filmową niż zazwyczaj. A poza tym... Yy, yy, wiem, że mieliśmy obejrzeć z Igor, film, który nazywa się Zombie Christ, ale do tego nie doszło. A coś słyszałem o tym filmie. I chyba nie muszę uwadzić, o czym jest ten film, no. chyba tytuł tu mówi sam za siebie. I widziałem no. fragmenty, wyglądają na najbardziej taniej ścierwo wszechświata. Filmy z czasów, kiedy ja z Paweł i Gornaśmy filmy, wyglądały o klasy wyżej niż Zombie Christ właśnie. Tak, taki był dokładnie. Ja, no to, to, to, to, to, to, to ciekawe, ciekawy. Jeszcze był jeden taki z takich bezsensownych filmów mm. e, to też od was słyszałem A jakiejś oponie, która zabijała. A e, Rubber. A. Coś tam, że Opona ży, żyje. I dzięki jakimś tam falom sprawia, że wszystkim istotom eksplodują głowy. Film miał zajebiste zdjęcia od dziwa, ale poza tym był taki sobie. Tak po jakimś czasie Dziwisz się? Opona! Ale, ale głowy. nie, to go by, Wiesz, jak filmy dzisiaj się ogląda i mówią, że o, to jest tak głupie, że aż fajne. To było... Nie wiem, po pewnym czasie po prostu nie było ciekawe to, co się dzieje, bo ile razy można patrzeć, jak opona się trzęsie, a potem coś tam się niszczy. Po jakimś czasie to nie jest teraz takie ciekawe, a... Ale mam hmm. bardzo fajne zdjęcie. I słyszałem, że podobno jakoś taki, wiesz, tym, yy, było krę kręcone jakimś tam Nikonem jakimś tam, wiesz, nie kamerą, tylko aparatem jakimś. O ty cię w mody, no, dzisiaj takie rzeczy, teledyski kręcą aparatami. Tak, zdjęcia... I słyszałem, do... że jakiś azjatycki reżyser chyba nakreślił cały film iPhone'em. Coś takiego. O jestem ciekaw, czy to się dało oglądać w ogóle? No, ale mnie jakoś ma ciekawą. We wszystko uwierzy. Dobra, bo chyba nam się skończyły tematy związane z wersetem. Taki niewdzięczny temat. O, e, żeby jeszcze tak krótko wtrącić e, ostatnio chyba mówiliśmy o filmach Aronowskiego, czyli Rekwę dla Snu i te sprawy. Ten sam reżyser planuje niedługo nakreślić film o Arce Noego. Jestem bardzo ciekaw, co mu z tego wyjdzie. O! A tak z ciekawostek jeszcze, jak powiedziałaś o Rekwiem dla Snu, no. to ja dzisiaj mam zamiar e, po raz kolejny obejrzeć Mechaniczną Pomarańczę. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Ja widziałem ten film chyba dwa razy. Raz cały, za drugim razy do połowy, bo oglądałem go z Igorem i się potwornie on wynudził. Ja bardzo, Igor? No ja bardzo lubię ten film, bo, bo to, to jest bardzo specyficzny film. I... No jest, ale jest sarubisty. Wiesz co, yy, mi się podobało właśnie to, to, jak to wszystko jest zrobione i te sprawy, ale myślę, że Igor bardziej tak patrzył pod kątem... Okej, okay, kiedy zaczął się dziać schizowe rzeczy i takie rzeczy dopiero działo się powiedzmy w ostatnich jednej, czwartych filmów, czy w połowie I on, nie Możliwe. i on nie dotrwał. Mnie zawsze jest, jak byłem mały, to tak się przeraziłem tym zdjęciem, kiedy główny bohater siedzi w sali kinowej i ma te takie szczypce do oczu. I dopiero, to, to nie jest spojrzenie, to, to jest na każdym z zdjęciu widziane. E... Ro, ro, rozumiesz. Tak, ale... Nie psujmy ludziom zabawy. No, to, to jest tylko fragment schizowych rzeczy, które tam się dzieją. Dobra, kolejne słowo. Jestem ciekaw, ile o tym wypowiedzieliśmy. No niech będzie to słowo powyżej. Rekontra. Eee, w brydżu. Odpowiedź na kontrę przeciwnika podwajającą wygraną lub przegraną, która już wcześniej była podwojona przez kontrę. Eee, Film o kartach? 21. Nie, nie. 21. 21 było. I no, to wszelkie takie te... Widziałeś Oceans te... 11... O to oczywiście. Widziałeś się 21? Widziałem. No no jakbym nie widział, to bym nie, nie mówił. Dobre nie. to? E, interesujące. Powiem ci, że naprawdę dobry film. Bo to jest film jakiś o oszustach, co grał karty? Coś takiego? Znaczy, to jest film o... E, to jest taka dość... By, była jest e, słynna metoda stosowana właśnie przez e, oszustów w pokera. Liczenie kart? Liczenie kart. Tylko, że do tego trzeba mieć wiesz, mózg jak sklep. I histor historia polega na tym, że tam jest... Ludzie w sklepach mam mózgi? W sensie... nie, nie rozumiem porównania o Jezu, być, trzeba być tak mądrym rozumiesz, tak a, inteligentnym to porównanie już rozumiem trzeba być mądrym jak inteligentnym tak e... no i historia młodego chłopaka, tak, który tam jest dobry z matmy i go wciągają w to wszystko tak. No, warto obejrzeć Okej, okay, chętnie obczanie chociażby dla samych scen w kasynach hmm. fajne, fajne, fajne wspomniałeś o Ocean's e, wiem, że jest trylogia tego filmu, a ja widziałem tylko pierwszą część Kolejne są też całkiem dobre. Naprawdę warto. Jak widziałam, nie, kto tam grał? Jak widziałem fragmenty, to takie sobie się wydawało. Tam grał jakiś taki... taki ten... eee, o Jezu, tam jest cała śmietana. Ja, to ja, to ja wiem, George ale... Clooney, Brad Pitt, Matt Właśnie, Damon. Właśnie, George Clooney, Brad, Brad Pitt. Eee, dla tych dwóch postaci warto obejrzeć całą trylogię. Dla, dla tych dwóch ról. To jest chyba jedyna seria filmów, kiedy Matt Damon gra jakiegoś popierdolę, bo zazwyczaj to jest taki, wiesz, poker filmy, akcji, te, te sprawy. Matt Damon? A Matt tak, Damon? to nie jest taką ciapą w tych filmach. Matt Damon? To jest ten, ten taki... E... Co, w czym on grał? Kogo on grał? Bo jak kojarzysz nazwisko? W ten. Jason Bourne. Wiesz, w trylogia Berna. Tożsamość Berna. Ultimatum Berna. ta Berna. Eee, Ej, nie widziałem tego. Buntownik z wyboru. Wiem już. Dobra, kojarz gościa. gościa. Eee, też, też dobrze zagrał. W ogóle tam, tak jak mówisz, cała śmietanka ten, takich aktorów. Tak, i do tego, takich, które, przydał taki Casey Affleck, który dopiero dzisiaj jest znany, a wcześniej to Sorry, kto? A, brata Fleka. Niech nie hmm. będzie. Jest lepszym aktorem w dodatku. No ale nie, powiem ci, że naprawdę warto obejrzeć dla, dla samej gry aktorskiej y, hmm. plus tak samo jak w 21 zdjęcia z kasem. No jestem. Poza tym y, ogólnie pierwsza część z tego, co widzi, y, pamiętam, to był po prostu bardzo sympatyczny i taki rozrywkowy, ale fajny film według mnie. Y, y, co tam jeszcze jest? Ale... Nigdy nie polubiłem Julie Roberts. Nawet w tych filmach. Po ja jej nie znoszę z jakiegoś powodu. Dlaczego? Widziałeś te usta? Jesus. Kurde, pan. Z, z jej ust można nakarmić całą azjatycką rodzinę. Nie, to jest, wiesz, to jest jedna z tych rzeczy... Ja, ja się boję za dużych uśmiechów po prostu nie wiesz co, ja, ja mam problem, bo ja na, na przykład bardzo często nie kojarzę ludzi po nazwiskach ja, tak, tak jak powiedziałaś teraz o wielkich ustach to ja sobie muszę przypomnieć jakiś taki szczegół aha e, i ona grała też gdzieś gdzieś na pewno gdzieś na pewno grała gdzie grała Julia Roberts gdzie grała Julia Roberts ostatnio grała w gdzie grała Julia Roberts jedz, módl się i kochaj Boże! Omódl się! Tak, Szkoda, że o tym, nie, ale nie widziałem tego filmu, więc nie mogę nic powiedzieć. Znaczyłem tylko, że jest strasznie nudny i babski. Kristina Barcelona? Nie! Nie! Kto nie. tam grał? Nie. Tam Scarlett Johansson, ten Penelope Cruz. A Julia e, Roberts to. Pani Mani Smith? Nie. Też tak? nie, to jest Angelina że. Jest... Też duże usta. Cholera, no. Julia Roberts grała na przykład w. Nie wiem, czy kojarzysz. Erin Brogo Brokowicz Aha. Albo... Gdzie ona, jeszcze, gdzie ona jeszcze grała? Znaczy wiem. ona na pewno w wielu filmach. Ale tylko tak. Uciekająca Panna Młoda. O, tak na pewno. No, to... I o, no przecież Pretty Woman na przykład. Nie, tego nie widziałem. Ja też nie, ale... Ta, ta <grym> id identyczna para aktorów. Richard Gere, Julia Robert. Czu czu Czuję się nie niedoedukowany w filmach. Naprawdę. Teraz, teraz mnie słuchacze wyśmieją, że nie wiem, kto to jest Julia Roberts. No, to jakby dzisiaj miała jakieś znaczenie. I nas no, ona kiedy. Ja wiem, że ona wygrała Oscara i ja nie tak? widziałem tego filmu, w którym ona grała, ale no, kurde. No nigdy była jakaś taka wyjątkowa. No, nie Ch no. i chyba na, na żaden z filmów, które mam, nie ma. nie ma jej w nim. Chyba, że gra goś w tłumie, nie wiem. Co poza tym, gry karciane, to mówiliśmy Ocean's Eleven, to powiedziałeś 21 Pamiętasz Rainman? Film o tym, jak Tom Cruise przygarnia swojego brata z autyzmem Tam, tam jest pewien taki segment kiedy, kiedy w końcu okazuje się Kurde, ten koleś, on też ma autyzm To jest genialny, chodźmy z nim do kasyna I, i kurde się opłaciło Przynajmniej z tego, co pamiętam Wa Warto zadawać na rodzinie Nie widziałeś tego filmu? Ray Man? A, jakiś Man? Dustin, Dustin Hoffman? No to jest ten sam tytuł, Rainman może widziałem dawno temu, wiesz? To jest jeden z tych filmów, które za każdym razem za każdym razem wow, świetny. I chociaż nie lubię Dustina Hoffmana, to w tych jest naprawdę świetny. Bo wiesz, dzisiaj ten cały, wiesz, właśnie Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, oni teraz to czas grają siebie. Dopiero chyba w latach 70-tych, 80 mieli te swoje powiedzmy pięć ról, za które teraz każdy krytyk masturbuje się przy tych filmach, a teraz to <śmiech> nic. De Niro teraz... Wychodzi film chyba z nim, nazywa się Elita Zabójców i wow, ciekawe ilu lat na to pójdzie do kina. Chociażby do samego nazwiska, koło kilku milionów. Dzisiaj no, naprawdę Denis Royce... Jest... się. Dzisiaj mam nowych tych takich e, mega aktorów, Christian Bale na przykład. O. Wiesz co, ja nie, nie, nie patrzę na to, kto gra w filmie, ja patrzę na to, jak film wygląda i jak mi się go ogląda, bo... Wiesz co, e, skoro tak mówisz, tak Zawsze ja, ja mam taki ciekawy motyw. Głównie tyczy się a propos gry aktorskiej, żeńskiej. Przynajmniej trudno mi ocenić, kiedy kobieta gra źle w filmie, a kiedy gra dobrze. Bo kobiety zawsze grają idealnie. Bo ja patrzę na zupełnie inne rzeczy, kiedy kobieta gra w filmie, niż na jej grę. Z facetem jest trochę łatwiej. Na co jeszcze? patrzysz mi, ale... na, na to, czy ma czasem równie wielki uśmiech, co Julia Roberts na przykład. Jeśli nie, to jest ok. A poza co to jest Jeśli tak, to jest beznadziejna. O, Dobra. Gry karciane, czekaj. E, 21, Ocean's Eleven, Ocean's 12. Jest jeszcze film hazardista, którego nie widziałem. I gra tam... Philip Seymour Hoffman. Nie znam. Jeden z tych aktorów, który ma trzy, trójczłonowe nazwisko i są... Zajebiście, tak jak Daniel Day-Lewis na przykład. Kto? E, Widziałeś aż poleje się krew na przykład? Nie. Eee, gangi Nowego Jorku. No widziałem. To, to jest rzeźnik. Aha, ten gościu. To jest Daniel David. Brytyjczyk, który zagrał Nowy Jorczyka. To jest kurde mocny. O, ty cię w jeżdżę. To jak sobie myślę jeszcze o jakiś. I znowu patrzę na tą twoją kolekcję filmową. Hmm. Niewielu filmach grał w karty, a jeśli już to to są filmy tylko chyba o tym, że grał w karty. Tak wrócę jeszcze do Rainmana. Ty widziałeś Card Vegas? Katz Vegas widziałem. Oni sparodywali tą scenę właśnie z Rainmana. Nawet ten brodaty był tak ucharakteryzowany. właśnie oni dwaj, żeby ten brodaty, tak jak Tom Cruise i Dustin Hoffman w Rainmanie. Oni sparodowali tą scenę. Nie wiem, myślę z takich parodii filmowych. To już mówiłem kiedyś przy kreskówkach, że bardzo lubię takie fajne motywy. Jak się kreskówki czasem przenikają, czyli jakieś elementy pojawiają się w jednych, w drugich. Aha. To mi się bardzo podoba też e, straszny film, cała seria i par parodie Kojarzysz na pewno. Mi się podobała pierwsza część tylko. Zresztą to takie... Me, obejrzysz w telewizji i zapomnisz. Mi się najbardziej... Raz się zaśmiejesz. Mi się, ten, mi się trójka, może nie, nie najbardziej, ale e, podobała, bo tam jest sparodowany film. Trójkę. Trój... Czy w trójce parodowali ten, te wszystkie azjatyckie? Czy to w czwartej? Um. Nie pamiętam. Znaczy właśnie o, o tym filmie chodzi, że, że, że, że jest scena właśnie z The Link. Który? To chyba była czwarta część, bo pamiętam, że był, pl był plakat, tak. że... Jeszcze byli. I chyba Piłę też parodiowali, nie? Ehm. Bo jeśli tak, to to by miało sens, bo pamiętam, że plakat czwartej części składał się z kilku palców w kształcie w y cyfry 4 i 1 chyba jakiś plaster taki dla dzieci. I to się wiadomo, że... O, wiadomo, wiadomo, że <laughs> nie straszny. tego wyobrazić. Wiadomo, że straszny film. Ale to, to możliwe, możliwe. A z tych takich. Nie piły, parodowali gdzie indziej. E, chyba. Parod... w czwórce. Co się w trój... działo w trójce? Parodiowali ten, parodiowali. E... O Jezus Maria, kurde. Wojnę światów. Wojny światów nie. Któreś na pewno parodowali wojny światów. Wiele I wobec... pojawił się tam wielki iPod, to pamiętam? Tego w ogóle nie pamiętam wania się z ziemi wielki iPod i ten, i. była taka scena. Nic. E, ale parodiowali. No, może właśnie wojna światła. Gdzie, gdzie jest scena, gdzie. E... pole, domek, kosmici atakują, mała dziewczynka. Parodia z znaków, to może być trzecia część. Znaku. Właśnie, znaki, znaki Delink i coś jeszcze było. Kurde, teraz naprawdę. I ósma mila. Teraz naprawdę nie mogę sobie wskazać, czy to jest trzecia, czy czwarta część, bo. Kompletna dziura, jeśli chodzi o straszne filmy. Wiem tylko, że w drugiej części prawie w ogóle nie było żadnych parodii filmowych. tylko W prostu... drugiej? Był no, straszny film. Znaczy, no... E, tfu, jest straszny film, e, krzyk. O, o, o, o tym mówię, że krzyk jest chyba... W, a może był w pierwszej krzyk? krzyk? Krzyk był też w pierwszej. W ogóle nie... na tym się całe, cała, cała pierwsza część osadzała. W drugiej pamiętam, że był straszny dom. A w pozostałych już... Wie, nie mogę odróżnić czwartej od trzeciej części. Tak jak Ty nie możesz odróżnić tych wszystkich transformersów, to tak samo Ta. strasznych filmów. Nic. A potem wiesz, że powstały oprócz strasznych filmów? Hmm? Ee, była parodia e, tam był Piratów z Karaibów. O Jezu, to jest seria tych najgorszych reżyserów świata. Przestań, to jest fajne. E, jak on się nazywał Jason Friedberg, Aaron Seltzer, coś takiego. Oni nie najgorsze chłamy na świecie. Widziałeś totalny, totalny kataklizm? Eee, Boże, jakie to było ściewo. Diza, nie. Disaster movie. Nie, a może? Widziałem Zresztą. to, widziałem, poznałem moich Spartan. Równie gorszy, nie wiem, który film jest gorszy naprawdę. A w którym Wid... była na, na i, i Piraci z Karaibów? To był chyba właśnie... Yy... A to nie był jakiś tam super... super znaczy dr... pamiętam oryginalny, to, to nie pamiętam polskiego. Epic movie właśnie. No właśnie Epic movie. O to mi chodzi. Jaki był polski tytuł tego? Eee... Wielki film? Wielkie kino? Wielki, no, możliwe, że wielkie kino. Coś ale, Boże, te, te filmy to polegały tylko na tym, że ludzie sobie łażą, potem, hej, patrz, ten koleś wygląda jak Johnny Depp. I trzysta kolejny koleś wyglądał jak Johnny Depp. I kolejna scena. Tak, I To jest cały czas, tam nie ma fabuły w tych filmach. Mylisz się. Jak była Narnia, to było zajebiście. Nie widziałam w ogóle tego filmu, ale widziałem fragmenty i Boże tam był, I tam byli X-Men, Narnia i e, właśnie... Borat, Borat był, i... na pewno. Nie, bo ja kojarzę z tego filmu. Aha, no. A widziałeś... Ee... Wiem, że... Jaki był polski tytuł znowu? Te, tych samych kolesi. Date movie. Też taki nie, nie, chyba nie, nie, komedia romantyczna, coś w tym stylu. I też parodywali wszystkie te takie, wiesz, właśnie, poznaj moich rodziców i te sprawy. Jest. Boże! Jedyna scena, która mnie rozbawiła, to srający kot na muszli klozetowej. Nie wiem czemu. Po prostu był, to było tak głupie, że aż śmieszne. A poza tym to... Nic. W ogóle. No ten wszystkich. <laughs> Jeśli już to wolę te, te ci, co ci Brytyjczycy robią e, Wysyp Żywych Trupów i Hot O Ostrepsy na przykład. To, to są fajne. Hot mi się nie podobało. Mi się bardzo podobało za pierwszym raz, za drugim trochę mniej, ale tak myślę, że jest fajny. Nie, nie bo nie. To, nie są, to nie są takie parodie, ej patch, to jest na, z tego filmu. To jest takie właśnie bardziej z samego gatunku się nawijanie. Tak samo Wysyp Żywych Trupów. Znaczy wysyp, że wysypów słyszałem, nie widziałem, choć was widziałem, nie podobał mi się straszliwie. Myślę, mnie po prostu. Myślę, że wysyp ci się będzie podobał. Są tam takie sceny, takie, że aż trudno się nie śmiać po prostu. Po prostu takie głupie, że aż śmieszne. Okej, okay, dobra, dobra. E, Czytam, mi w koleśni niedawno zrobili film pod tytułem Paul i jest o dwóch koleściach, którzy spotykają obcego i film nie znudził w połowie. Ale to nie jest, od, bo e, to chodzi o to, żeby był też ten, ten sam reżyser. i nie reżyserował hmm, hmm. tego filmu. A, a ten sam reżyser nakręcił z kolei Scott Pilgrim kontra świat. Podobał mi się, bardzo mi się podobał ten film. Mi też się podobał, chociaż nie tak bardzo. Pamiętam, że Igor na swój sposób był taki jeżdż, strasznie zawiedziony, bo mu się strasznie komiks podobał. Ja właśnie komiks nie widziałem, podobał mi się film, znaczy, strasznie mi się podobał, podobał. Strasznie mi się podobał tak, jak był zrobiony. No właśnie znaczy to tak, na pewno A sama fabuła podobała mi się, ale tutaj to takie już ostrożniejsze podobała mi się, nie? E, e, Podobał mi się w ogóle cały pomysł tego wszystkiego, tylko po jakimś czasie film miał, miałem wrażenie, że film nie ma nic ciekawego do pokazania po jakimś czasie, że o, znowu pokazują te same dowcipy, te same gagi wizualne i te sprawy. I chyba tak się nakręciło, bo w Ameryce oni uwielbiają ten film po prostu. To jest jeden z tych takich filmów, który widziało w kinie. Może z 20 ludzi. A a potem nic. Ale i tak każdy się z nim zachwycał. Miał na swoich top 10 filmów roku. I po tych ochach i jakach ja i Jest dobre, ale spodziewałem się więcej. Mm. Bo nawet jeśli bo ja się spodziewałem się tylko po prostu samej frajdy to trochę się zawiodłem Samą frajdę znalazłem, znowu powtarzam, w Zombieland. To była taka czysta radocha. Muszę zobaczyć ten film znowu. Bo ja żeby mi się podobał. rzuca się jakoś. Masz na DVD? wyginął to nie chcę. Tutaj, Ale... tutaj padło oczywiście spojrzenie typu chyba sobie ze mnie żartujesz. Tak. Dobra, chyba wyczerpaliśmy już wszystko. To co robimy trzecie słowo? E, chyba nie. Chyba wystarczy. E, Michala, jeżeli mi pozwolisz, no. chciałbym tutaj rzucić takim komunikatem, odpowiedzią dla e, Krzyszmana na komentarz. Który? Człowieku, nie oglądaj antychylsta. Nigdy. Aha, ta, ta. W życiu. Nigdy. A jeśli już, to nie w tym wieku. Tak. Bo ten te film tak ci zryje psychikę, że w ogóle... Zaczniesz nagrywać takie podcasty. Albo nie. Obejrzyj film przez pierwszą godzinę. Potem już nie musisz. Zobaczysz najlepsze sceny. Zobaczysz lisa, który mówi te sprawy. A poza tym tak. nie ma żadnego powodu, żebyś oglądał ten film. Chyba, A... że lubisz bardzo... Chyba, Chyba, że lubisz nożyczki źle użyte. Ewentualnie yy, dociążanie nogi. Mm. Albo kamienie... Prawie że nerkowe. Tak, albo wielokrotne zabijanie, co tam było, kruk sroka roka? Ja, ja, ja nie wiem, co on za zabijał. <grym> no ale. A, o, metafory kogo do obchodu. Tak, tak. E, poza tym. Kolejny, nie oglądaj tego! Kolejny komunikat to jest odcinek przełomowy, ponieważ to jest pierwszy odcinek na stronie Beskitu nagrany nowym sprzętem. Dum, dum, dum, dum. Mamy dyktafon cyfrowy I będziemy go używać aż nam się zepsuje Mam nadzieję, że to nie będzie wkrótce Odpukać eee, I mam nadzieję, że jakość dźwięku wam się podoba I że eee... Mam nadzieję, że nam też się spodoba Tak, i my też mam nadzieję, że nam się spodoba Także to by było na tyle Mówi dla was Michał i Ochman I to był po raz kolejny film pod kluczem Zapraszamy do oceniania odcinku Na katalogu podcastów I idźcie kopać grzotki Cześć, Pozdrawiam.